Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki Olaf Ważyński. Kiedy prace w Sejmie nad projektem ludowców o Funduszu Inwestycji Obronnych? PSL liczy, że nastąpi to na pierwszym posiedzeniu Izby po Wielkanocy. Koalicjanci są na tak.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 Ruszyło śledztwo w sprawie wybuchu miny Pułapki na południu Libanu, w którym niewielkie obrażenia odniósł polski żołnierz misji pokojowej ONZ. Co właściwie robi tam Unifil i ilu liczy wojskowych? O tym Milena rashid trzechap.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 Oprócz tego wyższe są grzywny. Minimalna kara za te wykroczenia to od dziś 1500 zł. Zdaniem Macieja Bednika z Automobil Klubu Wielkopolski zaostrzenie kar było potrzebne. Wysokie kary, zatrzymywanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych przynosi skutek. Jazda brawurowa, popisy te pseudodrifterskie czy sprawdzanie osiągów swoich samochodów na długiej, prostej w warunkach miejskich na to nie ma zgody. Za tzw. drift lub jazdę na jednym kole kierowca otrzyma 10 punktów karnych. Jeśli policjant uzna, że manewr spowodował zagrożenie w ruchu drogowym, może nałożyć dodatkowo 12 punktów karnych. Uszkodzony prom Stena Spirit przypłynął do gdańskiej stoczni remontowej. Tu ma zostać naprawiony po zdarzeniu w porcie w Kar-Skronie ostatnią środę pękła czuma rufowa, co w połączeniu z silnym wiatrem wpłynęło na pozycję jednostki. Statek został przytransportowany do nabrzeża przy wsparciu holowników. A wszyscy pasażerowie, łącznie 489 osób, opuścili pokład. Nikt nie doznał obrażeń, ale podróżni musieli długo czekać na możliwość wypłynięcia do Polski. Zapewniono im zakwaterowanie i wyżywienie w hotelach. Na pokładzie statku na koszt armatora wrócili do kraju autokarami do Gdyni i promem innej linii. To są aktualności jedynki. Polscy piłkarze w Szwecji jutro czeka ich mecz z gospodarzami w finale eliminacji do tegorocznego Mundialu.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 a studio przedmeczowe w jedynce rozpocznie się już po 20.00, potem transmisja na naszej antenie. Młody Humbak ponownie utknął w płytkich wodach Morza Bałtyckiego u Wybrzeży Niemiec. Wcześniej dzięki działaniom służb ratunkowych wielorybowi udało się wydostać z mielizny. Humbak po raz pierwszy został zauważony na początku tygodnia w rejonie Timmendorfer-Strand, popularnego kurortu nadbałtyckiego. Przez kilka dni trwała akcja ratunkowa. Wieloryb dwukrotnie zdołał się uwolnić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 Na południowym wschodzie i na krańcach północno-zachodnich deszcz, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg. W dzień będzie pogodnie, na zachodzie oprócz tego burze i opady krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 12 do 13 stopni. Jedynka. Polskie Radio Autopromocja.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 14. Zapraszają Marcin Wojciechowski i Ula Kaczyńska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Witam serdecznie w 30 dniu marca przed mikrofonem Adam Rozdach. Dziś słodkie radio retro stare i nowsze. Czyli będzie na przykład walc François ale i piosenka, jak to kiedyś mówił Jerzy Fedorowicz o Jerzym Gondolu, czyli z Nad Czyli Gondol Jerzy z Nad zaśpiewa już za kilka chwil Irena Jarowska. Potem będziemy słuchać czegoś bardzo, bardzo oryginalnego, ponieważ rozpoczyna się Wielki Tydzień. Będziemy słuchać sztuki paschalnej pro operę, zespół wokalny pod dyrekcją Ewy Barbary Rafałko. Śpiewać będzie dziś, we środę, a także we czwartek pieśni pasyjne w opracowaniu Cezarego Kundy. A na zakończenie pierwszej godziny, tak dziś jak i w środę i w czwartek, Jojo ma wraz z Amsterdamską Orkiestrą Barokową grać będzie miniatury Jana Sebastiana Bacha. Będą to czy to preludia chorałowe, czy fragmenty kantat. Myślę, że będzie to bardzo piękne dla wszystkich przeżycie. Natomiast w drugiej godzinie dzisiaj posłuchamy swoistego misterium Jana Garwarka i kwartetu wokalnego The Hilliard Ensemble. David James, Rogers, Covey Crump, John Potter i Gordon Jones. Śpiewać będą utwory dawne, ale i nowsze. A wszystko to otaczać będzie swoim talentem, swoimi promieniami, swoimi improwizacjami wybitny saksofonista Jan Galbarek. Tak przedstawia się program, repertuar naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania. Panowie, prosimy. Pierwsza barga przy moście. Rzeka Wisła, rzeka Wisła, rzeka Wisła. Ta piosenka nazywała się Gondolierzy z Nadwis. No i teraz Będziemy spełniać jedną prośbę Niezałatwioną Będzie śpiewać właśnie na życzenie państwa Piosenkę kocha się Raz Irena Jaroczka Słowa Zbigniewa Staweckiego Powiedz dlaczego Drażnisz się ze mną Aż tak Robisz na przekór jak możesz, człowieku, no ja? Ci, co się lubią, chętnie się czują, to pan Mówiąc najprościej, podobno miłości to znak Kocha się raz, potem drugi trzeci i trzeci znów bo w nas, tyle cenu mi pragnie nie się raz, bierze w gwiazdy, kabały i sny. Słońce się rodzi nad naszą nadzieją, że teraz to właśnie. Aż spotkałem dzień zły Burza z ich ran i deszcz z piorunami to Ty Przyznaj się trudno, było Ci nudno czyż nie? Już nie udawaj, za życia przyprawę masz mnie Drogi i trzeci stój i Bo drzemie w nas, tyle celu i pragnie wspól. Kocha się raz, wierzy w gwiazdy kabały i sny. Słońce się rodzi nad naszą nadzieją, że teraz to właśnie. And the road. Aby Państwo nie mieli zawodu, że radio retro nie nadało dziś ani jednej przedwojennej piosenki, więc zaczyna Stefan Wita z wielkim przebojem, co nam zostało z tego. Jak lat? za dawnych lat. za dawnych lat w zaczarowany bajek świat miłością swoją w piękną baśmę życie zmień za siódmym morzem z dala znajdziemy czarodziejski los i szczęście da nam każe noc i każdy dzień i w bajce to nie będzie cud, że księcia los kopciuszkiem z bludu, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w serca dwóch. Powróćmy jak za dawnych lat, w zaczarowany bajek świat w życiu może zdarzyć się cudowna baś. Teraz będzie śpiewał Mieczysław Fok Walca François Muzyka Adam Karasiński, Słowa Andrzej Włas Nagranie powojenne W starych nutach babuni Walt przechował się ten Pomnę wieczorek jak przez sen Grajek przy fortepianie Goście snują się w krąg W białych piulach, w są panie W klapach panów kryzantem w typonk. Dawnych wspomnień czar Wdzięk stylowych par Muźliny z sukien jak mgła. Ii najnowszy ten walc Francois, gdyby jeszcze raz wrócił piękny czas, gdyby zbudził w sercach tych ludzi czarmodne walca Francois. Gdyby jeszcze raz wrócił piękny czas, gdyby zbudził w sercach tych ludzi Czarmotnego walca, François. I jeszcze raz śpiewa Mieczysław Fok, tango Niebieskie Róże. Muzyka Mieczysława Mierzejewskiego, słowa korzy Jaroszowej. tęsknoty, uśmiechu, radości i burz Lecz nie ma niestety o ludzie, czy wiecie Nie ma niebieskich róż Ja znam takie oczy niebieskie i duże Tam nieba swój lazur składali od lat I w oczach tych widzę niebieskie dwie róże O których zapomniał świat Wiecie tęsknoty, ten sknot i smash, Lecz nie ma niestety o ludzie, czy wiecie Nie ma niebieskich smash,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 Niezapomniany Mieczysław Fok, Niebieskie Róże, Vance François, a także inne piosanki, które dziś wypełniły spotkanie z Danuśią Żelachowską i Jankiem Zagozdą. Jutro kolejne, tym razem filmowe przeboje. Program pierwszy Polskiego Radia. Muzyka wyciszenia pasyjnego. Wobec pieśni pasyjnych nie można pozostać obojętnym. Objawienie tajemnicy Krzyża, boleść Matki Bożej, ofiara, którą składa Jezus, to od wieków tradycja corocznego wspominania i współprzeżywania. To nauka płynąca z tego najważniejszego dla chrześcijaństwa momentu śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Duchowe przesłanie pieśni pasyjnych ma przypomnieć o potrzebie i sensie skruchy, pokuty i nawrócenia. W historii muzyki opracowania tekstów pasyjnych należą do najstarszych zabytków kultury chrześcijaństwa. Ich naczelnym zadaniem było wzmocnienie przekazu ewangelicznego, a czy śpiewano je w formie astetycznych melodii gregoriańskich, czy też w późniejszych wiekach były wypełnione barokową ekstazą, to przede wszystkim treść stanowiła o ich sile oddziaływania. Muzyka miała wspierać słowo, nieść jego przekaz i emocje, miała pomóc wiernym w odnalezieniu drogi do Boga. Bogactwo najstarszych polskich pieśni pasyjnych jest również niezwykłe jak tajemnica, o której opowiadają. Dzięki nim nie można przejść obojętnie obok wydarzeń biblijnych, skracają ten historyczny dystans, czyniąc nas świadkami męki pańskiej. Płyta Ars Paschalis, którą mam z sobą, to rejestracja pra wykonania cyklu pieśni pasyjnych w opracowaniu białostockiego twórcy Cezarego Kundy, a pieśni wykonuje zespół wokalny pro operę pod dyrekcją Ewy Barbary Rafałko. Posłuchajmy pierwszych pieśni Krzyżu Święty nade wszystko, Ogrodzie Oliwne, Ach mój Jezu i Stała Matka Boleściwa, czyli tłumaczenie polskie średniowiecznej sekwencji Stabat Mater Dolorosa, crucem Lacrimosa, Dumpendabat Filius. So <sweak> Wyszła syn duszę jej, co łez nie mieści, Pełną smutku i boleści, przeszedł mieć dla naszych drzwi. Przeszedł mieć dla naszych win. O, jak smutna i strapiona. Osłabiona, której Synem niebios Król Której Synem niebios Król Jak płakała Matka Miła Jak cierpiała, gdy patrzyła Na Boskiego Syna Pól Na Boskiego Syna Muzyka oddaje nastrój smutku, tajemnicy pasyjnej i nadziei na zmartwychwstanie. Niekiedy bywa mroczna i niespokojna, jednak całość spina magiczna wręcz aura mistycyzmu. Uduchowienie, skupienie i zrozumienie najgłębszej tajemnicy wiary nie podlegają tu ocenom ambicji wykonawczych, a ta muzyka w całości naznaczona jest pokorą i świadomością kruchości człowieka wobec nadrzędnych dogmatów wiary. Służy zadumie, zamyśleniu i zatrzymaniu, którego we współczesnym pędzącym naprzód świecie jest coraz mniej. To były słowa Joanny Cieślik-Klauzy. Jedynka. To jest radio. Tak jak powiedziałem, pierwsze godziny w tym tygodniu, w Wielkim Tygodniu, kończyć będzie wierączalista Jojo Ma wraz z amsterdamską orkiestrą barokową pod dyrekcją Tona Kopmana. Wszyscy artyści grają na historycznych, oryginalnych instrumentach z epoki. A słuchać będziemy utworów Jana Sebastiana Bacha, pochodzących z różnych utworów, jego kantat, a także, co będzie w przypadku drugiego utworu, będzie to fragment pasji według św. Mateusza. Usłyszymy słynną arię medich. no ale oczywiście wszystkie utwory w wersji na wielą z orkiestrą, a autorem tych przeniesień jest dyrygent Ton Kopman. violonczolowego Bacha grał Jojo Ma, stowarzyszeniem Amsterdamskiej Orkiestry Barokowej pod dyrekcją Tona Kopmana, który jest autorem przeniesień tych utworów, najczęściej wokalnych, na głosy solowe i chóry, w tym momencie i w tej sytuacji na we środę kolejne przykłady tych bachowskich arcydzieł w tymże właśnie opracowaniu, a teraz już chciałbym Państwa na kilkanaście minut pożegnać, bo będziemy słuchać aktualności Radia jedynki, a także pieśni wielkopostnej na gitarę w wykonaniu Patryka Filipowicza.